Minęła godzina, 23 jest niedziela, 19 kwietnia, a oto co dziś w magazynie. Nawet 60 litrów deszczu może spaść w najbliższych godzinach na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w Wielkopolsce. Lokalnie może dojść do podtopień, służby są w pełnej gotowości. Sprawdzimy czy Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus wyjdzie PiSowi na plus czy na minus. Jutro w Gdańsku polsko-francuski szczyt z premierem Tuskiem będzie rozmawiać prezydent Macron. Wydarzeń. Zaczynamy od sytuacji pogodowej w kraju. W zachodniej i centralnej Polsce ulewy nie odpuszczają Obowiązują ostrzeżenia, a ryzyko podtopień z godziny na godzinę rośnie. Meteorolodzy prognozują kulminacyjne uderzenie tej nocy. Służby są w pełnej gotowości. Mieszkańcy z niepokojem obserwują poziom wód. Wydano też ostrzeżenia hydrologiczne. Możliwe są gwałtowne wezbrania rzek i lokalne zamglenia. O, Arkadiusz Augustyniak. Służby monitorują sytuację i są w gotowości. Potwierdziła to specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa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 Ekspert IMGW Piotr VI ostrzega, że intensywne opady w krótkim czasie prowadzą do szybkiego gromadzenia wody i mogą błyskawicznie pogarszać sytuację hydrologiczną.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 część Pomorza Zachodniego, Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Ostrzeżenia mają obowiązywać co najmniej do jutra do godzin popołudniowych lub późnego wieczora. Suma wydarzeń. Polityczne napięcie wokół Prawa i Sprawiedliwości były premier Mateusz Morawiecki zapowiada rozmowę z prezesem ugrupowania Jarosławem Kaczyńskim. Jutro chce wyjaśnić, że jego nowe stowarzyszenie Rozwój Plus nie jest wymierzone w partie, choć wcześniej padły ostrzeżenia o możliwych konsekwencjach dla jego współpracowników. Pytany o poniedziałkowe spotkanie Krzysztof Szczucki, który także zapisał się do stowarzyszenia, powiedział Polskiemu Radiu, że nie obawia się wyniku rozmów.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 Mateusz Morawiecki przekonuje, że jego Stowarzyszenie Rozwój Plus to nie projekt polityczny, a inicjatywa ekspercka i merytoryczna, która jak podkreśla nie stoi w sprzeczności ze statutem partii. Jednak w tle pojawiają się pytania o przyszłość inicjatywy i jej wpływ na układ sił w partii. Politolog dr Paweł Ramiączek ocenia, że członkowie stowarzyszenia nie zdecydują się na odejście z PiS, bo byłoby to dla nich politycznie nieopłacalne.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 Byłoby cały czas o nich głośno, a im głośniej, tym lepiej, ze względu na kampanię. Na jakich listach wyborczych pojawią się członkowie stowarzyszenia, jeśli zostaną wyrzuceni z spisu? Doktor Paweł Ramiączak mówił, że mogą to być listy polskiego Stronnictwa Ludowego.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 do Stowarzyszenia Byłego Premiera zapisało się prawie 40 parlamentarzystów należących do PiS. Sprawa ewentualnego wydania Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego nie będzie miała szybkiego finału. Prawnik z Klubu Jagiellońskiego, mecenas Tomasz Turejko ocenia, że cała procedura będzie skomplikowana i wieloetapowa. Jak podkreśla, to proces, który może potrwać i będzie wymagał szeregu decyzji na różnych poziomach. Ta procedura zmiany tej decyzji azylowej, która została uprzednio wydana, też trochę potrwa. Na Węgrzech decyzja azylowe wydaje organ administracji publicznej w formie decyzji administracyjnej. Zanim zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zanim zostanie przesłuchany ziobro w trakcie tego postępowania, plus jeszcze wszystkie wątki związane z przedłużaniem tego postępowania, postępowania uboczne i wpadkowe, w końcu będzie wydana decyzja, no i wtedy będziemy mogli już rozpocząć procedury ekstradycyjne tej dwójki do Polski. Zbigniewowi Ziobrze prokuratura zarzuca między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. A w Gdańsku jutro ważne wydarzenie dyplomatyczne. Polsko-Francuski Szczyt pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona. To pierwsze takie spotkanie po podpisaniu w 2025 roku traktatu w Nancy, który wyznacza nowy kierunek współpracy Polski i Francji. Dokument obejmuje m.in. rozwój relacji obronnych, gospodarczych, kulturalnych, a także zacieśnienie współpracy w strategicznych sektorach. W trakcie szczytu w Gdańsku rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim obronności, energetyki jądrowej oraz aktualnej sytuacji geopolitycznej w Europie. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreśla, że spotkanie jest potwierdzeniem bardzo dobrych relacji między Warszawą a Paryżem i sygnałem dalszego zbliżania obu państw.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 Gramy do jednej bramki, dodaje komentując jutrzejsze spotkanie posłanka lewicy Katarzyna Kotula. Przypomina, że Francja patrzy podobnie jak Polska, chociażby na sprawę Ukrainy. Takich sojuszników dzisiaj potrzebujemy. Wybory węgierskie, które zakończyły się tak a nie inaczej, przegraną Orbana, wygraną Madziara, też powodują, że kolejny gracz na forum Unii Europejskiej dołącza do Polski w zakresie i wspierania Ukrainy, no bo przecież sama wojna na Bliskim Wschodzie też powoduje, że coraz mniej o tym mówimy, no a poza tym oczywiście są kontakty gospodarcze i, i ta dobra współpraca, która odnowiona przynosi efekty. Poniedziałkowe spotkanie będzie odbywać się w ramach obchodzonego po raz pierwszy Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Ma wydarzeń. Informacje ze świata. Napięcie na linii Waszyngton Teheran ponownie rośnie mimo zapowiedzi dyplomatycznych rozmów. Irańska agencja prasowa Irna poinformowała, że władze w Teheranie nie wezmą udziału w drugiej rundzie rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi, do których miało dojść po weekendzie w Pakistanie. Łączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim. Dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Powiedz, czy znamy stanowisko irańskie? Znamy stanowisko irańskie, ale jak na te rozmowy zapatruje się Donald Trump, czyli jakie jest stanowisko USA? Przecież te wszystkim docierają do nas sprzeczne informacje w tej sprawie. Wiemy, że delegacja amerykańska została wysłana do Islamabadu pod przewodnictwem wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vansa. Takie informacje napływają. Posłuchajmy, co jeszcze w ten weekend Donald Trump mówił na temat negocjacji z Iranem. No i też słychać taki optymizm w głosie prezydenta amerykańskiego. Chcieli ponownie zablokować cieśninę, tak jak robili to od lat. Nie mogą nas szantażować. Prowadzimy bardzo dobre rozmowy. Zaczęli trochę jednak kombinować, tak jak robią to od 47 lat. I jak tutaj donosi rzeczywiście oficjalna agencja IRNA, Iran miał odrzucić udział w drugiej rundzie rozmów pokojowych ze stadami zjednoczonymi, które mają się odbyć właśnie w Pakistanie. Jako powody tutaj wskazano nadmierne żądania Waszyngtonu, nierealistyczne oczekiwania, ciągłe zmiany stanowiska, wielokrotne sprzeczności oraz trwającą blokadę morską, którą Iran uznaje za naruszenie zawieszenia broni i podkreślamy, że ta decyzja następuje po doniesieniach, jakoby właśnie miały dom planuje wysłać do Isla Babadu delegację pod przewodnictwem J.D. Evansa. I tutaj też warto podkreślić, że te propozycje amerykańskie w odpowiedzi na to, co napisał Iran, to prezydent oświadczył, że Waszyngton przedstawił propozycję, które określił nam bardzo uczciwej i rozsądnej umowy. Jednocześnie wydał tutaj Donald Trump takie surowe ostrzeżenie na wypadek fiaska negocjacji. Mam nadzieję, że ją przyjmą, mówimy tutaj o amerykańskiej propozycji, ponieważ jeśli tego nie zrobią, Stany Zjednoczone zniszczą każdą jedną elektrownię i każdy jeden most w Iranie, kończąc z grzecznym panem. Podsumował Donald Trump, no i po raz kolejny tutaj użył właśnie takiego stwierdzenia o zniszczeniu elektrowni irańskich czy mostów, no a to już może być zbrodnią wojenną. Dużo się o tym mówi w Stanach Zjednoczonych i wszyscy zastanawiają się, czy rzeczywiście jest to straszenie prezydenta, czy rzeczywiście jest prezydent zdolny wydać amerykańskim wojskom taki rozkaz. Natomiast też warto podkreślić, że jak poinformował Donald Trump, i to też może utrudnić negocjacje, ile w ogóle do nich dojdzie, amerykańska marynarka wojenna ostrzelała i zajęła statek towarowy pływający pod irańską flagą, który próbował przełamać amerykańską blokadę morską w Zatoce Omańskiej. Stanowi to też taką kolejną eskalację napięć wokół szlaków wodnych w tym regionie i te najbliższe. Godziny będą decydujące, czy dojdzie do kolejnych negocjacji i czy zawieszenie broni zostanie utrzymane w mocy, czy po prostu ono się skończy. To będzie w Polsce około środy, mówimy tutaj oczywiście czas obowiązującego w Polsce, no bo wtedy wygasa ten dwutygodniowy termin zawieszenia broni, który Iran i właśnie ustalił ze Stanami Zjednoczonymi. O kolejnej próbie negocjacji pokojowych między Waszyngtonem a Teheranem Jan Pachlowski dziękujemy. Lider zwycięskiej partii w wyborach w Bułgarii, Rumen Radew, powiedział, że postara się, aby ten parlament przetrwał całą kadencję. Bułgarzy poszli dziś do wyborów po raz ósmy w ciągu pięciu lat. Z badania Exit Pool wynika, że postępowa Bułgaria prorosyjskiego Rumena Radewa uzyskała prawie 40% głosów.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 Litwa i Łotwa odmówiły zgody na przelot samolotu słowackiego premiera Roberta Ficy w drodze do Moskwy, gdzie, gdzie 9 maja ma on uczestniczyć w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej. Decyzja państw bałtyckich oznacza konieczność zmiany trasy lotu i dodatkowe komplikacje logistyczne. Mimo to słowacki premier podkreśla, że jest przekonany o znalezieniu alternatywnego połączenia i realizacji wizyty zgodnie z planem. Kraje członkowskie Unii Europejskiej nie pozwolą premierowi innego państwa członkowskiego lecieć nad swoim terytorium. Na pewno znajdą inne trasy, tak jak przed rokiem, kiedy storpedowała nas Estonia. Stosunek państw bałtyckich wobec II wojny światowej nie może powstrzymać od zamiaru podziękowania za wyzwolenie Słowacji, podczas którego zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, rumuńskiej oraz pierwszego Czechosłowackiego Korpusu. W ubiegłym roku Robert Fico, lecący do Moskwy, skorzystał z przestrzeni powietrznej Węgier i Rumunii, był wówczas jednym jedynym unijnym przywódcą uczestniczącym w obchodach zakończenia II wojny światowej na Placu Czerwonym obok między innymi Władimira Putina, Xi Pinga, Aleksandra Łukaszenki i Nicolasa Maduro. Komisja Europejska wykonała pierwszy krok w kierunku możliwego odblokowania unijnych funduszy dla Węgier. W Budapeszcie w piątek i w sobotę odbyły się rozmowy delegacji komisji z przedstawicielami przyszłego węgierskiego rządu, który ma zostać utworzony przez partię TISA, zwycięzcę niedawnych wyborów. Na jego czele ma stanąć lider ugrupowania Peter Madziar. Po wizycie Komisja Europejska opublikowała krótkie oświadczenie, nie ujawniając na razie szczegółów ustaleń. Jak relacjonuje nasza korespondentka w unijnej stolicy, Beata Płomecka, to dopiero początek procesu, który może otworzyć drogę do dalszych decyzji w sprawie środków dla Węgier.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 W stolicy oddano dziś hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. To dzień pamięci, refleksji i przypomnienia o dramatycznych wydarzeniach sprzed 83 lat. Główne uroczystości największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej odbyły się w południe przy pomniku bohaterów getta. To właśnie tam zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji żydowskich, dyplomaci, a także mieszkańcy Warszawy i przyjezdni. W obchodach uczestniczyli między innymi prezydent Karol Nawrocki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wspólnie oddano hołd ofiarom i uczestnikom powstania, które na trwałe zapisało się w historii jako symbol oporu i walki o godność. Dorota Piotrowska.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 Według raportów niemieckiego generała, który dowodził likwidacją getta, w czasie powstania było tam ponad 56 tysięcy Żydów. Prawie 6 tysięcy zginęło na miejscu w walce od pożarów lub zaczadzenia. Rodzina, małżeństwo i prawo do życia z takimi hasłami ulicami Warszawy przeszli uczestnicy Narodowego Marszu Życia. To największa manifestacja pro-life w Polsce organizowana cyklicznie od 20 lat, która każdego roku gromadzi tysiące ludzi. To najważniejsze wartości, o których nie można zapominać, mówili uczestnicy wydarzenia, podkreślając jednocześnie jak bliskie są im wartości chrześcijańskie, rozmawiała z nimi Agata Król. Będziemy bronić życia, promować normalną rodzinę w obronie konserwatywnych wartości głównie. Jest moja żona Katarzyna i czwórka naszych dzieci. Franek, Klara, Jacek i Wanda. Będziemy bronić rodzin, żeby były takie rodziny. Moja rodzina jest duża, bo ma czwórkę dzieci. Myślę, że trzeba mówić o tym, że bez dzieci Polska jakby się skończy. Że rodzina jest bardzo ważna, a ja się cieszę, że mam akurat taką. Żeby nie bać się kochać dzieci, żeby nie bać się przyjmować dzieci, żeby nie bać się zakładać rodzinę i żeby nie bać się otwierać swoje serce na to, żeby mieć większą rodzinę. Inicjatywę wsparł prezydent Nawrocki, który wyszedł do uczestników marszu, gdy dochód dotarł do pałacu na krakowskim przedmieściu. Na Jasnej Górze spotkali się dziś motocykliści z całej Polski w ramach 23 motocyklowego zlotu gwiaździstego imienia księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego. Motocykliści tradycyjnie przybywają z modlitwą o błogosławieństwo w nowym sezonie. Na zlot dotarli członkowie różnych klubów, organizacji, a także osoby niezrzeszone. Dla wielu przyjazd to możliwość spotkania i podzielenia się pasją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 Jeleniogórskie Zloty Motocyklistów organizuje Stowarzyszenie Międzynarodowym Motocyklowy Rajd Katyński, którego celem jest pielęgnowanie i przywracanie pamięci o przodkach ze wschodu. Tradycyjnie podczas pielgrzymki prowadzą kwestę na rzecz kresowian. A w Zakopanem rozbrzmiewa muzyka z obu stron teatr, pełna energii, tradycji i góralskiego rytmu. Rozpoczął się 17. festiwal Złote Kierpce, który łączy młodych artystów z Polski i Słowacji. Na scenie Zakopiańskiego Centrum Edukacji przez cały dzień występowały dziecięce zespoły góralskie prezentując taniec, śpiew i kulturę regionu. To spotkanie tradycji, które pokazuje, że góralski duch nie zna granic i wciąż ma się doskonale. Po obu stronach tatr. To to muzykę naszą górarską. Jedynie do końca, przesane, pośtery, łożodne. Jaką se zaśpiewał, tocesz, to taką musieli grać. Ale z dwóch chłopców bardzo pięknie grali też na sołkach. Mam 10 roków, na na sołce muze rok. Różne są sześciotworowe, końcówki, dwójnice. To jest Bardzo tradycja, panie, no w Tak to jest. Trzeba podtrzymywać tradycję, bo jak zaniknie, to będzie lipa, tak będzie jak to go Takie rodzinne. Festiwal to nie tylko muzyka. Prezentowane są także dawne obyczaje i dziecięce zabawy, a w wydarzeniu brało udział kilkanaście zespołów. Sumę wydarzeń przygotowała Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia. Była suma wydarzeń. Powtórka programu. Zmiana klimatu.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 Kościół nasz powszedni. Agnieszka kozłowska łyską, dobry wieczór. A dziś w Polskim Radiu 24 o sytuacji Polaków w Hiszpanii. Powierzchowna czy prosta? Jaka jest religijność katolików w Hiszpanii? Jak wygląda asymilacja, integracja i sytuacja Polaków zamieszkujących ten kraj? W Hiszpanii nie ma polskiej misji katolickiej, bo rząd hiszpański nie chce, by Polacy tworzyli getto. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z naszymi rodakami mieszkającymi tam od 30 lat i kapelanem Polonii ojcem Mirosławem Baranem. Jestem misjonarzem Zgromadzenia Słowa Bożego Księży Werbistów, y, znanych jako werbiści w Polsce i od 2013 roku posługuję tu we wspólnocie kapelanii polskiej w Madrycie. Jesteśmy przy... Y, a to toczy praktycznie w samym centrum y, przez 13 lat, co się zmieniło. Chyba ludzi dzisiaj przybyło. Ja jestem tutaj 13 lat, ale Kapelania Polska w Madrycie to historia od czasów y, po II wojnie światowej, bym powiedział nawet po pierwszej, pierwsza emigracja. Po II wojnie światowej przyjeżdża tu ksiądz Świętej Pamięci Marian Walorek który posługuje Polakom na emigracji. Natomiast taki większy boom tego przyjazdu, no to oczywiście lata 80. I potem w 2004 roku, jak wchodzimy do Unii Europejskiej, to też to wszystko się zmienia. Polaków w Madrycie jest plus minus 20 tysięcy. Polaków w Hiszpanii jest 120 tysięcy. Tych, o których wiemy. Co się zmienia? Jest nas raz więcej, raz mniej. Jako, że w Polsce świetnie się teraz żyje, a żyło się jeszcze lepiej, o, niedawno, więc wielu naszych rodaków, kiedy osiąga wieger metalny, ale nie tylko, wraca do ojczyzny. Natomiast ci, którzy zostają, pielęgnują swoje tradycje, starają się być we wspólnotach polskich. E, powiem jeszcze, że polskich mszy świętych i jakby... Msza święta Kościół, bym powiedział Kościół, wspólnota Kościoła, to jest miejsce, gdzie się gromadzą Polacy, niekoniecznie wierzący i praktykujący, wszyscy. To jest takie miejsce, do którego my gdzieś przychodzimy jak do naszego domu. Polskich mszy świętych w dużym Madrycie, w Komitant de Madryt, jest dziewięć w niedzielę, a takich miejsc, no to każda diecezja, są trzy diecezje, ma swojego kapelana i też swoje miejsce. Tu w tym kościele, który jest Nuestra Señora de la Paz, to jest pierwszy kościół, który został wybudowany po wojnie domowej w Hiszpanii, dlatego nosi tytuł Naszej Pani Królowej Pokoju. Tu w tym miejscu, to jest nasz największy kościół. Pamiętam, kiedy w 2004 roku przyjechałem na zaproszenie moich poprzedników, ojca Eugeniusza i ojca Mariana, na rekolekcję dla Polonii. To tu było 500, 600, 700 osób z opowieści tych Państwa, którzy będą za chwilę mówić też. Pamiętam, że jak przyjechaliśmy tylko tutaj, jeszcze bez dokumentów, jeszcze jakby nie do końca legalnie, to o godzinie 17.30 była tutaj msza święta, ale tu było też spotkanie i nauka języka, i szukanie pracy, i wzajemna pomoc. Nie mieliśmy samochodów, nie mieliśmy naszych domów, było wszędzie nam daleko, jeździliśmy metrem w tej chwili tu zaparkować jest niemożliwe, Polacy wszyscy mają samochody generalnie, przyjeżdżają z daleka 40-50 km na tą mszę świętą, ale w tamtym czasie, kiedy wychodzili z mszy świętej, nie zmieścili się wszyscy, więc o 18.00 Hiszpanie śpią siestę latem, widząc tyle ludzi tu na tych schodach zewnątrz, no to manifestacja tylko jaka, prawda, tylko jaka. A dzisiaj rano z kolei Hiszpanie śpią, puste tak. ulice. To Pani od dawna? Ja jestem już tutaj w Hiszpanii 30 lat. Z rodziną, z mężem, z dwójką dzieci. Córka wróciła po 15 latach do Polski. Martyna, Adrian jest jeszcze tutaj z nami, mieszka, także pracujemy. Udzielam się... Parafii, właśnie polskiej. Od 30 lat jestem lektorem, śpiewam w chórze, także prowadzimy też katechezy. Jesteśmy wśród Polaków bardzo taką zorganizowaną grupą, parafią super, tak naprawdę. A można powiedzieć, że tutaj Kościół to jest takie jakby tak. ostoja polskości, tak? Spod tak, tak. My jesteśmy właśnie z rodziną od 91 roku, także prawie 35 lat przyjechaliśmy z synem, który miał 3 lata i właśnie... Syn został? E, tak, tak jest tutaj e, drugi syn też tu jest e, w kościele kościół e, był wtedy jedy, jedna była msza na Kadział rozwinęło się właśnie Polonia jak byliśmy w 1991 roku było troje, czworo dzieci w tej chwili mamy wnuków, prawnuków nawet czy są rodziny Także cieszymy się i Bogu dziękujemy za to, że możemy modlić się po polsku, bo to jest bardzo ważne dla nas. Co ja zauważam, kościoły polskie, tak jak mówią tutaj informacje, wiadomości czasem podają hiszpańskie, że pustoszają, że jest wielki kryzys, że dane statystyczne też mówią o tym, że jest nas jakby mniej. Ale podobnie jest tutaj, jak ja przyjechałem, było 30, 60 dzieci do I Komunii Świętej. W tej chwili Polacy są też bardzo mocno zintegrowani ze wspólnotami hiszpańskimi. Tu nigdy nie było polskiej misji katolickiej w Hiszpanii. Ksiądz Warian Walorek posługiwał Polakom od zakończenia II wojny światowej. Taka była prośba rządu polskiego na emigracji. Hrabia Potocki reprezentował ten rząd tutaj. On dalej jego. Syn żyje razem z dziećmi tutaj. Zresztą tu wiele rodów polskich żyje, szlacheckich. Natomiast nigdy kościół hiszpański, że tak określę, nie chciał stworzyć polskiej misji katolickiej. Dlaczego? Ponieważ oni uważają, że winniśmy się zintegrować z ich wspólnotami, ale dają ci margines i miejsce, żebyś celebrował twoje tradycje, żebyś tymi tradycjami twoją dewocją, twoją pobożnością, ubogacił ich wspólnoty. Więc wiele Polaków uczestniczy w swoich hiszpańskich parafiach w życiu religijnym. Bardzo dużo się zintegrowało z Hiszpanią, a więc nie chodzi do kościoła, tylko od wielkiego, nawet nie od wielkiego dzwonu, ale jak jest chrzest albo coś takiego, no to, to, to wtedy mogą prosić o to, nie? Podobnie. A ci, którzy byli dzisiaj, no jestem mile też zaskoczony, bo u nas bardzo dużo, jest ciepło. No jakoś tak my trochę radośniej to przeżywamy. Mówi się właśnie, że Hiszpania, mimo że to katolicy jest laicka. Hiszpania w tym momencie, ja jestem tu 13 lat, laicyzuje się coraz bardziej. W sensie powiedzmy tak, rząd jest bardzo laicki w tym momencie. To co mnie dziwi, to to, że powiedzmy, złoży się życzenia z racji święta, które obchodzą nasi bracia muzułmanie, które obchodzą nasi bracia Żydzi, które obchodzą nasi bracia, teraz był nowy rok hinduistyczny. Natomiast jak my celebrujemy cokolwiek, w tym momencie ze strony rządu tego głównego nie pada żadne słowo. A społeczność jest bardzo duża, katolicka. Katolicka społeczność mimo wszystko jest duża. To co widać, rzeczywiście się laicyzuje, ale też widać y, jakby despertar, jakby obudzenie się młodszego pokolenia, młodszego pokolenia. Czyli powrót do wiary, to, tak wiemy. jak we Francji. Tak, tak, dokładnie. Do wiary, do tradycji, do wartości. To co ja widzę, powiedzmy, łatwiej jest pracownikowi, który pracuje nad godziny, czy no, nie pracuje 37 godzin, tylko... 47, łatwiej jest mu zabrać 400 euro w podatku i dać czterem osobom na zapomogę po 100 euro, bo masz cztery głosy, masz cztery głosy, to jest wszystko wykalkulowane, nie, masz to wszystko wykalkulowane, natomiast jako, że Vox broni jakby wartości, więc to co mnie zdziwiło w Polsce było podobnie, że wyborcy powiedzmy w przedziale 18-30 lat czy tam 25 lat głosowali na prawą stronę. Młodzi ludzie, było dla mnie, nie było to dla mnie zdziwieniem, ale było jakimś zdziwieniem. Podobnie jest tutaj. Na Vox nie głosują ludzie, którzy mają 40, 50, 60 lat. Na Vox głosują młodzi ludzie, którzy widzą, że nie mogą sobie kupić mieszkania, nie mogą znaleźć pracy, kończą studia, wszyscy wyjeżdżają. Migrantów jest bardzo dużo i dobrze, ponieważ Hiszpanie nie zrobiliby tej pracy, nie, ale w tej chwili już nikt nie robi żadnej pracy. Ulice są czyszczone, sprzątane i tak dalej, ale ja to widzę, metro jest coraz brudniejsze. Nie dlatego, że się nie sprząta, dlatego, że yy, siła kultury, która do nas przyjeżdża, nie? Bo każdy człowiek ma swoją kulturę i każdy naród i każda narodowość, każdy kraj jest tak duża, że my nie jesteśmy w stanie się jej przeciwstawić. Jak w metrze jedziesz i wchodzisz na linię 6 albo jakąkolwiek inną, no to widzisz rano wszyscy z telefonami, Ameryka Południowa wszystkie telefony na głośno. I albo rozmawia z tymi, którzy już się obudzili, albo słucha swoich filmów i tak dalej. Więc jeżeli ktoś zwróci uwagę, rzadko się to zdarza, ale jeżeli ktoś zwróci uwagę, jaka jest odpowiedź? Weź sobie taksówkę. Nie? I to są starsi ludzie, którzy mogą zwrócić uwagę, bo jest ich bardzo dużo, ale ze względu na to, że jest ich dużo, ich siła jest tak wielka, że w parku Retiro robią sobie fiesty na jakimkolwiek innym skrawku. Ja byłem w Argentynie przez jakiś czas. Więc zupełnie... Czujemy się tak jak w domu. Nie? Natomiast my nie mamy już tej siły, która by mogła y, te wartości kultywować. Więc stąd ta młodzież się budzi w tej parafii. Mówimy parafii nie mają młodzieży. W tej parafii jest piękna grupa młodzieży i dzieci. Oczywiście, że jest to zasługa też bardzo dobrej pracy pastoralnej y, proboszcza, znaczy księży tutaj pracujących. Y, padre Fran, Padre Pablo tych świeckich osób tutaj zaangażowanych bardzo dobrze i to jest naprawdę budujące. Oni na przykład latem polecą do Peru za swoje własne pieniądze, żeby być tam przez miesiąc czasu w jakiejś misji. Nie? Ta, młodzież. Ta młodzież szuka takiego kontaktu. Ja uważam, że w Kościele w tej chwili mówię to rodzicom, wszystkim tym, którzy tutaj są, bo ich dzieci jeśli są dzisiaj, to dzisiaj są na tej misji, ale potem ich nie będzie. Nie? Te większe dzieci, takie, co mają już 20, które mają 25-30 lat. Zawsze mówię, w Kościele w tym momencie i to, czego się nauczyłem od Hiszpanów, jest ten w wspólnocie, kto spotkał Chrystusa. Bo nie ma innej możliwości, ze względu na skandale, na takie czy inne sytuacje. Nie? Zawsze się będzie mówiło o Kościele, o innych środowiskach nie mówi się nic, pomimo, że te same rzeczy się dzieją. Nie? To jest jakoś tam... No. Ale Kościół to Bóg i z tym się kojarzy i wyznajesz Boga, robisz tak. złe rzeczy? Dzisiaj na przykład, no tak, ale y, dzisiaj na przykład dyskusja w Hiszpanii, ponieważ y, młoda dziewczyna y, otrzymała zgodę na eutanazję, o czym było pewnie też i w Polsce która miała problemy rodzinne od małego dziecka, która mieszkała w domu dziecka długi czas. W tym domu dziecka przepraszam za wrażenie, została y, zgwałcona jakimś y, no, przez wiele osób, wielu chłopaków czy tam nie wiem. Ja nie rozumiem, że tego nikt w tym momencie kiedy ona miała 15 czy 17 lat, nikt o tym nie powiedział. W żadnym momencie nie, że tak i jak mogło to się stać w takim miejscu nie? Otrzymała zgodę na eutanazję. Ale nikt nie pyta dlaczego nie dano jej pomocy psychologicznej, rodzinie dlaczego dysfunkcyjnej nie pomogli w tym czasie kiedy ona była chora, dlaczego była na lekach ciągle y, takich czy innych właśnie psychotropowych, że y, próbowała popełnić samobójstwo. To są straszne rzeczy, nie? Słucham programu radiowego, oczywiście normalnego, tam, który jechałem samochodem, i nagle ktoś z tych redaktorów, dziennikarzy, zaproszonych gości, oni nie wszyscy przecież, nie było to radio, że tak powiem, o konotacji katolickiej, ktoś mówi, jak bardzo nie po chrześcijańsku postąpiono, że nie chciano się zgodzić na tą eutanazję. Przyzwolenie w Hiszpanii cicha jest bardzo duże. Nie. To jest bardzo duże, ale to jest też takie pokolenie. Jeden z moich współbraci jak przyjechał tu uczyć się języka i prowincja go pyta po dwóch miesiącach, jakie masz wyobrażenie o Madrycie. On powiedział o Hiszpanii, ale o Madrycie, bo tu w Madrycie uczył. Mówi to miasto starych ludzi. Mówi dlaczego? Na każdej ulicy jest trzy, cztery, pięć sklepów z okularami, z aparatami do słuchania i mnóstwo rezydencji. <grym>, ale to w jakiś ale, sposób też to odzwierciedla. Ale też jadąc metrem widać, tak, tak. że to miasto starych ludzi. Tak. No i jeszcze w tym czasie akurat to tak jest. Natomiast dzieci, gdzie się rodzą? Dzieci się rodzą u cyganów, no, u muzułmanów. No, nie, u, w Ameryce Południowej jest bardzo dużo dzieci. Polacy już nie mają też dzieci. Nie? Polacy już nie mają też dzieci. Ale to też jest związane z tym, że na przykład cygan ma czwórkę dzieci i on na każde dziecko dostaje pomoc, jak i w Polsce. On dostaje 400 euro przez to, że je posyła do szkoły. No ale z tego żyje. No to kto pójdzie do pracy? Kto pójdzie do pracy? Jeśli tak socjal będzie rozbudowany, jak jest, to nikt nie pójdzie do pracy. Niemcy też o tym już wiedzą. I, i nie wiedzą, jak to zawrócić i odwrócić. Nie? Bo ja rozumiem, że nie masz pracy, nie masz pracy, ale jeśli dają Ci pracę to nie chcesz w tej pracy pracować, no to… zasiłek? No tak, bo zasiłek sprawia to, że po prostu to się dzieje. I teraz widzę, że na przykład Polacy, którzy z nami są i tutaj są, nas tutaj jest malutko w, tych wspólno... w tej wspólnocie, nas jest 40, 50, 60 osób w normalną niedzielę tu na Pacyfiku ponieważ tu nie ma gdzie parkować, a Polacy wszyscy już mają mieszkanie, samochody, mieszkają, więc na Alucze tam jest więcej placu do parkowania i tam jest taka wspólnota 200 osób plus minus, więc to jest zupełnie inaczej. Jak a ta wspólnota na... to ile osób? Ta tutaj? No to w tym momencie 60 osób tu przychodzi nam. że yy, Na Las Tablas też będzie jakieś 60. Ciekawe zjawisko, nowe zjawisko, kiedy jest mecz, Niekoniecznie Radio Vallecano, to... ale jest gra Real Madrid albo Barcelona. I jak ja zaczynam msze to do tej wspólnoty i widzę, że, jest, że są chłopacy, chłopcy, tak jak tutaj mamy i, i nieznane mi twarze, mówię był jakiś mecz, jako że mnie to za bardzo nie interesuje, ale jest ciekawe zjawisko. Bardzo dużo Polaków, ojców z dziećmi i całe rodziny, bo też mamy są, ale ojców z dziećmi przyjeżdża na mecze i szukają polskiego kościoła. Mnie to bardzo cieszy, bo jak są, świetnie śpiewają, służą do mszy świętej. Ja mówię, wy skąd? Z Gdańska, my z Wrocławia, my z Legnicy, my z Zakopanego, my z Krakowa. Nie, mieszkają. oni wszyscy mieszkają w Polsce i oni przylatują w piątek, w sobotę są na meczu. Ja mówię, wygrał wasz klub, czy nie? I jeden mówi tak, wygrał, drugi mówi, przegrał. Ja mówię, na no to dwa różne kluby, nie? Ja mówię, byliście na meczu? Byliśmy na dwóch. Było raz tak, że grali i na Real Madryt i na... Metropolitano, no i byli na dwóch. Więc widać jakieś nowe zjawisko. To musi być chyba, ja nie wiem, to pewnie jest jakieś przez biuro podróży jakieś tam organizowane. No właśnie, bo to przecież jak jest 5-6 osób, no to też jest koszt, nie? bo to i wejście na mecz i tak dalej, ale to co mnie cieszy, że oni są obecni, że oni szukają tego kościoła i wspólnoty. To jest bardzo ładne. Jesteśmy w Paroki de Bartolomeo, czyli parafii świętego Bartłomieja w Alkali de Enares. Nazywam się Marta Kotowicz i mieszkam w Alkali już od 30 lat. Stara imigrantka. Mhm. Tak samo. A co, co was tu sprowadziło? No, za chlebem. Ja miałam jechać do Stanów Zjednoczonych, ale odmówiono mi wizy i tak jakoś przez rodzinę, która tutaj była, zostałam w Europie. I tak się zaczęło. Było na początku ciężko, wiadomo, tęsknota za rodziną, no ale 30 lat jestem bardziej, jestem bardziej tu hiszpańska jak, jak hiszpanka, jak, jak Polka. Z Hiszpanami się integrujecie? Jak wygląda bardzo, to życie bardzo. codzienne właśnie? No jeśli chodzi o przyjaciół mamy, ja pracuję u Hiszpanów, to wiadomo, że integrujemy się bardzo i po, po tylu latach, to wiadomo, mamy swoje takie e, zgrupowania i, i spotykamy się od czasu do czasu. No ja już jestem emerytem, no to już skończyłam tą e, pracę, no też pracowałam w domach hiszpańskich tu tylko, to jest była moja praca, z tego się utrzymywałam. A teraz już jestem emerytem, no to przeszłam pani Hiszpanii zostaje Pani? I, tak, bo mój syn jest tutaj, też mieszka. Nie ma mowy, żeby wrócił do Polski. No, jest tutaj też ze mną ponad 30 lat. Malutki przyjechał, teraz już jest mężczyzna 45 lat. Z tym krajem bardzo związany, ma bardzo dużo przyjaciół. Po pracy się z nimi spotyka każdego dnia i nie mieszkamy razem. On mieszka gdzie indziej, w innym w wiosce blisko Alkali. Mhm ma swoje mieszkanie, tam ma przyjaciół, tam ma swoje życie, no i jest szczęśliwy. A tak jak ksiądz wspomniał, że Polacy mają duży wpływ tutaj na religijność, są tak, tacy poważani. Tak, bardzo poważani. Bo Hiszpanie to niekoniecznie. Czy, czy to jest taka powierzchowna religijność? No, jak no różnie, ale niektóre, ja na przykład do katedry, co chciałam wspomnieć, że jest to jedyna katedra na świecie, druga jest w Liwajnie, w Brukselach. Więc po prostu bardzo jesteśmy cenieni. Jest też ten kult naszego papieża pozostał. Także bardzo się to tu odczuwa i zarazem nam pomaga, nie? Bo, bo mamy ten taki... No... Kult, Polaków, kult naszego papieża, a nie Franciszka, który hiszpańskojęzyczny. Ksiądz Czesław Piela, Chrystusowiec. Tak, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, oczywiście, radiosłuchaczy i nie tylko. Tu papież, święty papież Jan Paweł II ma bardzo duże poważanie i jednocześnie nauka papieża. Poprzedni biskup, biskup emeryt, Juan Antonio, który tutaj który jest profesorem, był również moim profesorem na Instytucie Jana Pawła II w Walencji i tutaj był ordynariuszem. To no, zawsze mi mówi tak, słuchaj, najpierw na, na pierwszym miejscu to oczywiście Pan bo później Matka Boże i później Jan Paweł II i szczególnie jego nauczanie. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o rodzinę, o obrównę życia, o małżeństwo, no to, to jest cały czas ten problem to jest bardzo, bardzo ważny i jednocześnie ten biskup no i wielu biskupów, obecnych również, Wszyscy są po, po instytutach Jana Pawła II, czyli po studiach nad małżeństwem, rodziną, a szczególnie w tej diecezji. To jest bardzo było podkreślane. Tu była ta kontynuacja, właściwie jest dalej nauczania Jana Pawła II. Także księża są bardzo bardzo związani właśnie przez to i z papieżem, z nauczaniem papieskim, oczywiście kościoła. No i, i również przez to i z Polakami. No a ilu tu jest Polaków, jeszcze tylko tak, żeby obraza słuchaczom przedstawić? W tej chwili to się po, po tym kryzysie, jaki tutaj powstał za czasu Zapateru, jeszcze 2010, dużo Polaków powjeżdżało do innych krajów europejskich. Tutaj gdzieś zostało, jeśli chodzi o Alcala Dynarź, to liczyłem do 5 tysięcy, to nie będzie więcej już Alkala i Torejon i. Torrejon, i no, jeśli chodzi o całą Madrid, jeśli chodzi o, o całą całą de Madrid, to będzie gdzieś około 15 tysięcy. A jeszcze chciałbym dodać, właśnie, jeśli chodzi o to integrowanie, tu otrzymaliśmy półtora roku temu. Diecezja wyznaczyła nam, zaprosiła nas do, do pracy w parafii hiszpańskiej. Także księża polscy chrystusowcy otrzymaliśmy parafię tutaj w Alcaldienary, w samym mieście Świętego Bartłomieja, żeby właśnie organizować życie duszpasterskie wraz z Polakami. Taki rodzaj integracji, taki, takiego wspólnego duszpasterzowania. Oczywiście każdy w swoim, w swoim języku i w swoim stylu, oczywiście w metodach duszpasterskich, ale... W jednej parafii. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, jakie w tej chwili przeżywamy tutaj. Bo podobno właśnie w Madrycie, w Hiszpanii nie ma polskiej misji katolickiej, tylko właśnie chodzi o to, żeby się integrować razem. Tak, tak. Jeśli chodzi o polską misję katolicką, to jest takie tylko określenie. Nie ma zatwierdzonej polskiej misji katolickiej przez konferencję Episkopatu Hiszpańskiego, ale jest polska misja katolicka zatwierdzona przez... Konferencję Episkupatu Polski, także w Polsce jesteśmy jako polska misja katolicka w Hiszpanii, bo jest koordynator oczywiście. Polacy zarządzający hiszpańską parafią. I tak powinno być właściwie. To jest dobry sposób właśnie na to, żebyśmy żeby mogli wspólnie, wspólnie tworzyć i brać udział w duszpasterstwie również Kościoła w Hiszpanii. Nie tylko, żeby to było jakieś takie polskie wyjątki, w, w, w, w, w, w, w, w jakieś, jakieś polskie getta czy jakieś grupy, żeby się tworzyły. Oczywiście w języku polskim mamy polskie duszpasterstwo, ale jednocześnie wspomagamy i prowadzimy również duszpasterstwo miejscowe. I to wy przyciągacie Hiszpanów do kościoła, czy oni was? Ja bym tutaj powiedział, że jeśli chodzi o kościół, tutaj obecność kościoła, jeśli chodzi o katolicy w wspólnocie w Madrycie, jest głębokie duszpasterstwo, jest bardzo ożywione i jest wzrost. Jest zaciekawienie też wśród młodzieży, wśród, wśród dzieci i powołania również wzrastają. I no właśnie, jest. bo jak się obserwuje i tak, Madryt tak. i tutaj dużo starszych ludzi. Tak, tak. Dużo starszych ludzi. To są ludzie, którzy są e, tradycyjnie są katolikami. To znaczy tradycyjnie w tym sensie, że oni dalej kontynuują obecność Kościoła i przeżywanie wiary. Jest dużo różnych ruchów katolickich i ci ludzie są również, biorą udział Niektóre już, już, już pozbędziały i, i nazwy i tak dalej, ale, ale za, zainteresowanie jest cały czas. I co nas jeszcze tak ożywia, tu, jeśli chodzi o kościół katolicki w Madrycie, to jest i Henares. to jest jeszcze obecność katolików, którzy przybywają z Ameryki Południowej. To jest bardzo ważne, oni mają swój styl wiary. To jest inna religijność. Rzecz, religijność jest trochę inna, ale, ale są w kościele i to jest bardzo ważne dla nas. Szczególnie dla nas jako misjonarzy. Ja również bywałem, byłem, pracowałem w Brazylii Argentynie, także widzę, że, że to jest ta integracja im, imigrantów również z Kościołem w Hiszpanii. Bo Hiszpanie się laicyzują, Hiszpanii w rdzeni. Tu chodzi o młodzież, różne regiony, zależy jakie były wpływy, laicyzacji, ateizacji oczywiście. Rząd obecny i rządy w Hiszpanii od ostatnich lat nie są za bardzo związane z, z Kościołem, nie są może powiedzieć, nawet nie przestrzegają wolności religijnej. Także pewne rzeczy tutaj również mają wpływ, ale i ten dobry. Tak w Polsce komunizm nam bardzo pomagał, bierze, tak i tutaj lewica ma do, dobry wpływ. Chociaż młodzież tam czasami się, młodzież się czasami na to nabiera, szczególnie studenci nabierają się na, na te idee różnego rodzaju lewicowe. Ale z czasem dochodzą do wniosku, że jednak odkrywają, że jednak bez wiary jest trudno żyć. Także, także nie jest tak najgorzej. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Agnieszka Kozłowska Łyską. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Kościół nasz powszedni! Reklama. Ależ